pod namiotem Słowa. Miesiąc październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zapraszam Państwa do cyklu wierszy Kamila Cypriana Norwida Do Najświętszej Panny Marii Litania Księdzu Aleksandrowi Jełowieckiemu Zakonu Zmartwychwstania W upominku wdzięczności Cyprian Norwid 1852 rok Duch ginie w Tobie ja nie stoję. Lecz jako szata bliska zewleczenia, podnoszę z siebie, co wcale nie moje i zawiązuję u twego promienia i, spadające czuję, na kolana to ciało, dusza im bliżej u pana aż zewleczony na dół, na dół gnie się, a duch gołębiem wystrzela do góry. Anioł go potem, mój stróż, Anioł niesie, przezroczystymi obejmując pióry, anioł mój dobry, co zawsze jest ze mną, choć mu godzina każda nieprzyjemną, choć jak nieczuły mąż cnotliwą żonę, męczą go moje cielesne narowy. Anioł milczący i patrzący w stronę, kiedy mię zamęt porywa światowy. Anioł, co znika nawet przed spojrzeniem, żeby mi wolność zostawić żywota i żebym jego nie truł się cierpieniem. O mój przyjaciel, brat, o moja złota siostrzyczka, dróżka moja bezimienna, duch, co każdemu dany współżywotnie przez dobroć Marii, jak łaska codzienna, żeby tu całkiem nie było samotnie, bo ojciec dawa chleb, a matka... Bierze z orszaku swego którego anioła, i tym aniołem najzazdrośniej strzeże, aż do górnego wprowadzi kościoła. Więc z tym aniołem ponad szatą ciała, co na kolana zgięła się i padła, ja duch. Stanąłem jak fontanna biała, odrywająca się ze swego zwierciadła i nuce. Kirie Eleison, Chryste Eleison, niby krople przezroczyste.